Dzisiejszym tematem organizacji była Nasza Ojczyzna jest w niebie Jest to Słowo Boże, które jest zapisane W liście do Filipian W trzecim rozdziale, w dwudziestym wierszu I tam właśnie Apostoł Paweł Cytując ten wiersz On wiedział właśnie Nie tylko, że Jego Ojczyzna jest w niebie, ale też i wiedział to Że tam właśnie do tej Ojczyzny idzie I że Nie są dla Niego zamknięte drzwi, ale dla Niego otwarte są drzwi poprzez Jego Pana Jezusa Chrystusa, który za Niego zmarł i za nas również. I to jest właśnie radością dzieci bożych, że możemy mieć pewność, że nie mówimy tego z powodu naszej pychy czy naszego jakiegoś samozaparcia, albo jakiejś swojej własnej pewności, ale mówimy to ze względu na to, że tą gwarancją po prostu jest Jezus Chrystus. I to słowo nasza ojczyzna jest w niebie nie jest bezpodstawną y, sformułowaniem y, słów, bo wielu jest takich, którzy mają swoje ojczyzny, jedni są Polekami, drugi Niemcy, inni Amerykanami i wielu jest takich ludzi, którzy Na przykład wyemigrują do innej ojczyzny, ale e, e, nigdy może nie, nabędą, nie nabędą praw obywatelskich i tym samym i tym samym po prostu dalej są na przykład Polak, Polakami czy Niemcami, a byli wiele lat na przykład w Ameryce, czy, czy w Niemczech, czy w innych państwach i oni nie nabywając po prostu prawa innego państwa, dalej zostawają obywatelami tam, gdzie się urodzili. Ale właśnie z tą ojczyzną, którą która jest niebo, jest inaczej, dlatego, że prawo nabywamy poprzez to, że tam na krzyżu na Golgocie zmarł za nas Jezus Chrystus, zmarł Zbawiciel i On, który tam jest tym, który zarządza tym, który jest, to jest Jego dom i dom Jego Ojca On tam wprowadza wszystkich tych którzy w Niego uwierzą w tym zaproszeniu, które wszyscy dostawali było tak krótko sformułowane właściwie, że 90% Polaków uważa, że y, są wierzącymi. Ale już połowa y, tylko uważa, że jest niebo i że y, można tam wejść. Na przykład w takim bardziej, y, powiedzmy, niechrześcijańskim kraju, jakim jest na przykład Szwecja, to jednak, y, gdzie wierzących uważa się tylko 22%, to jednak y, w niebo wierzy 18%. Także w Polsce, kiedy byśmy to wzięli, y, to y, sytuacja jest y, jednak bardziej... Y, Taka, może powiedzieć, kuriozalna w stosunku co do y, innych krajów. Chociaż, chociaż wielu uważa, że jest niebo, to jednak nie są przekonani do tego, że mogą w ogóle do tego nieba wejść. Ale zostawiając po prostu procenty i statystyki, to jednak wiemy, że y, Pan Jezus powiedział, do uczni, że jeżeli te proste rzeczy nie umiecie przyjąć, cóż dopiero, kiedy ja będę wam mówił o rzeczach niebieskich. Jeżeli prostych rzeczy człowiek nie umie przyjąć, to znaczy upamiętania i pokuty, to cóż dopiero, kiedy Pan Jezus by mówił wszystkim ludziom o tym, jak jest w niebie. Tego po prostu zwykły człowiek nie może pojąć, dlatego, że Bóg jest Mieszka w światłości niedostępnej i żaden z ludzi nie może wejrzeć w Bożą obecność. Ale przez to, że Pan Jezus za nas zmarł na krzyżu, że Pan Jezus zapłacił za nas grzech, że możemy właśnie mieć otwarte niebo, otwarte miejsce w niebie i że to my sami tam nie wchodzimy, ale że to sam Pan Jezus wprowadza nas że my tam się może powiedzieć nie wdrapujemy do nieba ani tam y, nie wchodzimy przez tylne drzwi tylko my jesteśmy zaproszeni do nieba w niebie nie będzie nocy tutaj my jako ludzie y, śpimy niektórzy jedną trzecią doby inni jedną czwartą doby także Można powiedzieć, że jedną czwartą życia lub jedną trzecią życia człowiek przesypia. W niebie nie będzie nocy i nie będziemy musieli odpoczywać. Na ziemi oczywiście, kiedy tutaj pracujemy i funkcjonujemy, dzieci na przykład śpią połowę swojego życia, a nawet więcej śpią niż połowę swojego życia. I wiemy, że sen jest bardzo konieczny, dlatego że człowiek niewyspany nie funkcjonuje dobrze. W niebie nie będzie potrzebne światło. Tutaj na ziemi słońce świeci i rozgrzewa. Wiemy, że y, kiedy zimą zachodzi i jest bardziej położone w stosunku co do ziemi, na przykład tak jak w naszym kraju, to jest zima. I y, ta część tego dnia, można powiedzieć, że jedną trzecią właściwie tylko świeci słońce i ono jeszcze nie pod takim wielkim kątem i tym samym y, jest zimno. W niebie tam nie będzie żadnej, żadnego słońca. Sam Bóg, który właśnie yy, jest światłością dla wielu ludzi niedostępną, tam właśnie będzie oświetlał to miejsce, ten dom, sama Jego obecność i Jego chwała. W niebie... Też nie będzie, yy, nie będziemy musieli w żaden sposób mieć jakiejśkolwiek choroby. To wszystko, co mówię, czytamy przede wszystkim w objawieniu Jana w XXI rozdziale. Tam nam jest sformułowane i napisane, co jest w niebie. I tak, jak powiedziałem, czwarty wiersz na przykład 21 rozdziału Księgi Objawienia, i otrze wszelką ze z oczu ich. Nie będziemy płakać. Dzisiaj wielu ludzi, chociaż myśli, że ma radość, niektórzy wyjeżdżają na przykład na urlop, żeby mieć radość, i to właściwie w dzisiejszych czasach wygląda w ten sposób że minimum obowiązków, maksimum przyjemności. Takie to są wypoczynki. Ale choćby nawet ktokolwiek tą, ten wypoczynek spędził nawet i dwa tygodnie czy miesiąc, to i tak znowu trzeba wracać do obowiązków i znowu jest następny, można powiedzieć, taki, taki czas, że musimy pracować, musimy podejmować decyzje, trudności i ta radość, którą żeśmy mieli w tym czasie odpoczynku przemija i tylko właściwie jest zapytanie byłeś na urlopie, zrobiłeś to, zrobiłeś tamto, byłeś tam ale to wszystko przeminęło ale w niebie ta radość, do której Bóg nas wprowadza ona nigdy nie przeminie. nigdy i to jest czas Radości, kiedy będziemy, będziemy przy obliczu naszego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa, który jest, Pan Jezus powiedział do uczniów, aby radość wasza była pełna. Na innym miejscu mówi, aby radość wasza była zupełna. Na ziemi nie da się tego zrobić. Nie da się radości, choćby nawet nie wiadomo jaka była, mieć takiej Jaką wierzący, ci, którzy są obmyci krwią Pana Jezusa, będą mieli w niebie. Na ziemi wielu ludzi smuci się. Wielu ludzi yy, ma wielkie troski i krzyki. Na ziemi jest wiele mozołu. Tu jest napisane ani smutku, ani krzyku, ani mozołu. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Bóg, który to wszystko uczynił, On dał pierwszym naszym rodzicom, Adamowi i Ewie, ogród Eden. Ale tam właśnie, yy, w tym ogrodzie, miał dostęp szatan. I ten szatan zwiódł niewiastę i w ten sposób zgrzeszył Adam i Ewa i weszedł grzech na ziemię. I to jest, może być ta ziemia, którą teraz tutaj jesteśmy tymi pielgrzymami. Zamieszkujemy ją na krótki czas. I na tej ziemi żeśmy usłyszeli o Zbawcy i Panie, o Panu i możemy też i słyszeć o Nim i możemy też i y, opowiadać o Nim. To właśnie ta ziemia, na której y, to wszystko, co jest, jest przeklęte. Tym samym właśnie na tą ziemię przyszedł Zbawiciel Jezus Chrystus, aby opowiedzieć nam o niebie. I zabrać nas do tego nieba. Zabrać nas do tej ojczyzny, która jest wieczna. Psalmista Dawid w psalmie 23 napisał I zamieszkam w domu Pana na wieki. Albo przez wszystkie dni. W psalmie 27 jest napisane o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam aby mógł zamieszkać w domu Pana na wieki także Bóg pragnie, abyśmy właśnie już nic tam w niebie, a nie będzie smutku, ani mozołu, ani nic przeklętego to co jest na ziemi ciągła yy, s, wal, walka o zdrowie Ciągła walka o to, żeby przetrwać. Ciągła walka o to, żeby się coś nie stało. Dzisiaj ludzie żyją w wielkim pośpiechu i coraz szybciej yy, gonią, ale w gruncie rzeczy, kiedy yy, z, zobaczą, że to wszystko idzie donikąd, zastanawiają się, po co to wszystko. Nieraz Zastanawiają się, człowiek, jak już przychodzi do takiego okresu, to mówi, czy to wszystko ma sens? Ale właśnie życie w niebie ma sens. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus tam jest. I On przyszedł i powiedział nam o tym. I On przyszedł i chce nas tam zabrać wszystkich, którzy oczywiście są obmyci krwią Pana Jezusa i mają przebaczone wszystkie grzechy i mają świadomość tego, że... I grzechy zostały wymazane. A to może się tylko stać przez jego krew, przez Jego ofiarę. W piątym wierszu 21 rozdziału jest napisane i rzekł ten, który siedzi na tronie, oto wszystko nowym czynię i mówi napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe, i prawdziwe. I dalej w szóstym wierszu jest napisane I rzekł do mnie, stało się, ja mnie alfa i omega, początek i koniec, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedzi to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Tak. To jest zapewnienie dla tych, którzy są obmyci w krwi baranka. Napisz, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. My tutaj, żeby przemierzyć jakąś odległość, czy przebyć z kontynentu do kontynentu, musimy, potrzebujemy yy, pojazdów. Czy to Samolotów, czy statków, czy po prostu, choćby nawet dzisiaj przyjechać na to miejsce, potrzebowaliśmy samochodów. W niebie czegoś takiego w ogóle nie ma. Sama obecność Chrystusa powoduje to, że jesteśmy w Nim i z Nim, i On, będąc tam, ani się nie męczy. I my tak samo nie będziemy się ani męczyć, ani w żaden sposób nie będziemy utrudzeni. I tak nieraz mnie zastanawia, dlaczego ludzie nie chcą tam iść. Bóg mówi prawdę i jeszcze nikogo nie okłamał. A mimo to człowiek nie chce temu uwierzyć. Dlaczego? Dlaczego tylko połowa Polaków wierzy w to, że jest niebo? A tylko właściwie pięćdziesiąt parę procent wierzy, że jest piekło. Nie ma świadomości stanięcia przed Bogiem i tu jest właściwie problem. który nigdy nie okłamał żadnego człowieka i co do tej prawdy i co do tego miejsca, gdzie zamieszkuje sam, też nikogo nie okłamał i przez swoje sługi apostołów, ale przede wszystkim przez swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, powiedział nam tak wiele, że nie ma co do tego wątpliwości, że to jest prawda. Prawda. Nasza Ojczyzna jest w niebie. I choćby ktoś tutaj miał najlepsze miejsce i nie musiał w domu nic robić i, powiem tak, by miał taką ciągłą emeryturę, to i tak nie będzie to takie miejsce, które właśnie jest niebo. Bo tutaj, na tej ziemi, choćby i żył 100 lat, to jednak musi umrzeć. I jeżeli umiera bez Boga w swoich własnych grzechach, to nigdy do nieba nie wejdzie. Bo niebo jest tylko dla tych, którzy się przyznali do tego, że są grz grzesznikami. Abraham, który był mężem, który wyszedł z Ur Chaldejskiego, przeszedł, może powiedzieć, cały Kanaan, to jednak On oczekiwał miasta, którego, które ma mocne fundamenty, to znaczy oczekiwał nieba. I on chciał oglądać Boga i ogląda Boga. I wszyscy, którzy wierzą Słowu Bożemu i wierzą też i y, Synowi Bożemu, Jesowi Chrystusowi, są właśnie dziećmi Abrahama, ojca wiary, który mimo wszystkich trudności uwierzył, że Bóg ma moc właśnie nad człowiekiem i że dał mu syna w starości i że dał mu obietnicę tego, że kazał mu wyjść w nocy, I pokazał mu gwiazdy i kazał mu je policzyć. Takie będzie potomstwo Twoje. I to potomstwo obrazuje właśnie dzieci Boże, które są w niebie. Ale też mu pokazał, kazał policzyć piasek morski. Takie będzie potomstwo Twoje. I to też obrazuje tych, którzy muszą się nawrócić. Także widzimy, Bóg chce i nas dzisiaj pocieszyć, i nam dzisiaj dać radość z tego, ale przede wszystkim dać tym pewność, że niebo to nie jest tylko jakaś, jakieś miejsce, które wchodzą dobrzy ludzie, To nie jest miejsce tylko dla tych, którzy grzeczni byli na ziemi, ale to jest miejsce, gdzie przebywa Jezus Chrystus i zabierze tych, którzy są obmyci w Jego krwi. A wszyscy ci, którzy nie przyszli do Niego, nie przyszli pod właściwy adres, tam się nie znajdą. Tutaj, w tym pomieszczeniu, jest dwoje drzwi. Tam się odbywa spotkanie i tu się odbywa spotkanie. I tak możemy się zastanowić, ile tam jest serc, które mają pewność zbawienia, a ile tutaj. Ilu tutaj jest tych, którzy wejdą do nieba? A ilu tam? Dwa miejsca. Dwoje drzwi. Jeżeli ktoś z tam obecnych przyszedłby tutaj na tą ewangelizację, może by jego serce się otworzyło i wszedłby do nieba. Ale on jednak poszedł na inne miejsce. Nie chciał słuchać. Ja tylko takie, taką daję tezę. Ale właśnie wybieramy nieraz niewłaściwy adres. Myślimy, że tu na ziemi jest wszystko bardzo dobrze. Ale kiedy z chwilą śmierci Bóg powie, nigdy Cię nie znałem. Wielu powie Mu, przecież chodziłem do kościoła, byłem ochrzczony, byłem, może powiedzieć, przyjąłem bierzmowanie, byłem u komunii, miałem ślub i tak dalej, katolicki czy inny, a Pan Jezus powie nigdy Cię nie znałem. To jest bardzo tragiczna sytuacja. Bóg, który nie kłamie, On właśnie też i wie o nas wszystko. Ale właśnie naszą ojczyzną jest niebo. I możemy się z tego radować. I tam idziemy, bo Pan Jezus powiedział, gdzie ja jestem i wy będziecie. Słowo Boże daje nam kilka takich wskazówek dotyczących tego, jak stać się obywatelem nieba. I pierwsze takie miejsce, które chciałbym, żebyśmy przeczytali, to jest Ewangelia Jana, rozdział 14, od początku. Czyli Ewangelia Jana, pierwsze słowa rozdziału 14. Tutaj Pan Jezus mówi... Do swoich uczniów słowa, które mówi w celu, żeby się nie bali, żeby całkowicie ich strach i lęk zostały zaspokojone i żeby już nie były aktywne. I czym Pan Jezus ich uspokaja?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 bardzo niemodne dzisiaj. Używa się takiego brzydkiego słowa ekskluzywne. Natomiast zalecane jest, żeby wszystko było inkluzywne, czyli włączające wszystkich i na dowolny sposób. Pan Jezus pokazuje, że tak nie jest. Że jest to ekskluzywne, czyli tylko na Jego zasadach I jeśli ktoś nie skorzysta z tych zasad, które on tu przedstawił, to po prostu nie skorzysta. Znajdzie się na zewnątrz. I szósty wiersz mówi to dobitnie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I równie ostre słowa. Ja jestem drogą, Prawdą i życiem. Pan Jezus nie jest jedną z wielu dróg. On jest tą jedyną drogą do nieba. Pan Jezus nie jest jedną z wielu prawd. On jest tą jedyną prawdą. I Pan Jezus nie jest jednym ze sposobów spędzania życia. On jest jedynie. Tylko On jest tym życiem. Więc wyraźnie widzimy, że nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ojciec, czyli Bóg, mieszka w niebie. Zatem przyjść do nieba, do Ojca, można tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa. I to jest właśnie coś, co nas uspokaja. Wtedy, jeżeli znajdziemy Pana Jezusa, nasze serce przestaje się lękać. Nasze serce znajduje oparcie w Panu Jezusie i nie ma żadnego powodu do obaw. Takie obawy pojawiają się tylko wtedy, kiedy my próbujemy oprócz Pana Jezusa mieć innego rodzaju zbawicieli. Być może siebie próbujemy mieć jako zbawiciela. Być może swoją wiedzę. Być może jakieś różnego rodzaju relacje z ludźmi lub oparcie w ludziach czynimy swoimi zbawicielami. Ale to jest błędna droga. Zbawić, uratować i dać wejście do nieba może tylko Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus wskazuje w drugim wierszu, że w domu Jego Ojca, który właśnie przez uwierzenie w Pana Jezusa będzie także Ojcem każdego, kto uwierzy w Pana Jezusa, to w domu Ojca Pana Jezusa jest wiele mieszkań. W domu Ojca Pana Jezusa jest wiele mieszkań. To nie jest tak jak na ziemi, że żeby znaleźć jakieś mieszkanie, to ciągle są różnego rodzaju trudności. A to się okazuje, że mieszkanie Nie jest dla nas, a to oczekiwanie na nie jest długie, a to brakuje nam środków na to mieszkanie. Wiele różnych trudności. W domu Ojca jest wiele mieszkań. I żeby ta myśl nie została przeoczona, Pan Jezus podkreśla wyraźnie. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. No przecież jakby było mało mieszkań, albo nie byłoby ich wiele, to cóż stoi na przeszkodzie, żeby o tym poinformować? Ale Pan Jezus informuje nas, że tam jest wiele mieszkań. One są gotowe do tego, żeby można było się do nich wprowadzić. Zamieszkać razem z Ojcem, z Bogiem w niebie. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, Idę, aby wam przygotować miejsce. Pan Jezus tutaj mówi wyraźnie jeszcze przed ukrzyżowaniem, że idzie przygotować miejsce. Te słowa, jak wiemy z całego pisma, odnoszą się właśnie do momentu, kiedy Pan Jezus Chrystus przygotował nam miejsce w niebie. A przygotował nam miejsce w niebie, umierając na krzyżu Golgoty. W 3 godzinach ciemności, bo wisiał na krzyżu 6 godzin, z tego 3 pierwsze godziny jeszcze było światło dzienne, a przez 3 ostatnie godziny było strasznie gęsto ciemno. Mimo że był to środek dnia między 12 a 15. To było ciemno. I W tych trzech godzinach ciemności na Pana Jezusa Chrystusa zostały włożone wszystkie grzechy wszystkich ludzi, bez różnicy i bez wyjątku. Twoje grzechy zostały wtedy zgładzone przez Pana Jezusa. Możesz być pewien, że Jezus dla ciebie przygotował miejsce w domu Ojca. Wystarczy, że przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa w oparciu o tą doskonałą ofiarę krzyża, którą On złożył. Możesz w tym domu Ojca zamieszkać. Pan Jezus przygotował już miejsce. W domu Ojca, w niebie. I dalej Pan Jezus mówi, że kolejną rzeczą po tym, gdy przygotuje miejsce, jest Zabranie do nieba ludzi, którzy są Jego własnością, tym, tych, którzy w Niego uwierzyli. Tak mówi trzeci werset. A gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i Wy byli. Jest to gwarancja, obietnica, która mówi wyraźnie, że przyjdzie taki moment, on może przyjść już dziś, Może przyjść już za chwilę, że Pan Jezus przyjdzie znowu i weźmie, weźmie tych, którzy w Niego uwierzyli. Więc jeżeli nie zdążysz uwierzyć w Pana Jezusa przed tym momentem, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swoich, to zostaniesz tutaj już bez tej możliwości, na ziemi, czekając tylko na dalsze wydarzenia bez możliwości wejścia do nieba. Więc przyjdzie Pan Jezus znowu i weźmie wierzących do siebie. Po co? Po to, żeby gdzie Pan Jezus jest i oni byli. Zawsze być z Panem Jezusem. Zawsze być razem z Nim. To jest najwspanialsze miejsce, gdzie można być. Być razem z Panem Jezusem. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, znajduje się w drugim liście do Koryntian, piąty rozdział. Drugi list do Koryntian, rozdział piąty. Tutaj apostoł Paweł w tym rozdziale 5 pisze do Koryntian w ósmym wersecie. On pisze to już jako człowiek wierzący zbawiony. Słyszeliśmy, że był moment, kiedy nie był zbawiony i był wrogiem Bożym, ale później apostoł Paweł nawrócił się. I tutaj mamy go już jako świadka, który uwierzył w Pana Jezusa i ma pewność bycia w niebie. I tak w ten sposób apostoł Paweł mówi, mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Więc apostoł Paweł mówi to jako rzecz którą zrozumiał tak jak Pan Jezus przedstawiał przed chwilą w tych słowach, które czytaliśmy z Ewangelii Jana z 14 rozdziału, wiersze od 1 do 6. Mamy potwierdzenie, że to nie jest tylko przypadkowo tak powiedziane w pierwszym, yy, drugim, trzecim, czwartym, piątym i szóstym wersecie 14 rozdziału Ewangelii Jana. Tutaj 2 Koryntian 5, 8 mówi wyraźnie mamy ufność i na podstawie tej ufności wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. To pokazuje, że człowiek to nie jest ciało, tylko ciało, duch i dusza. Więc duch i dusza mieszka, można by tak powiedzieć, w ciele, skoro tutaj można zauważyć, apostoł Paweł używa słowa wyjść z ciała. Śmierć cielesną lub moment, kiedy mamy zabranie do nieba, nazywa on wyjściem z ciała. W przypadku śmierci biologicznej to jest oczywiste. Ciało będzie złożone najczęściej w grobie, rozłoży się i stanie się częścią gleby. W przypadku zabrania żywych wierzących, jeśli Pan Jezus dzisiaj przyszedłby i zabrał wszystkich ze sobą, to też jest wyjście z ciała, bo Pismo Święte jest dosyć precyzyjne i zamiast ciała otrzymamy wtedy uwielbione ciało. Jest to różnica ciało, a uwielbione ciało. Ciało zostanie przemienione w niezniszczalne ciało. I to jest jednoznaczne, że pragniemy, wolimy wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Apostoł Paweł doskonale te słowa rozumie i uwypukla jeszcze w drugim Koryntian, 12 rozdział. II Koryntian. List do Koryntian, rozdział dwunasty. Tutaj apostoł Paweł opowiada, w jaki sposób pewien człowiek został zabrany do raju, aż do trzeciego nieba. To jest dwunasty rozdział drugiego listu do Koryntian.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 a czwarty werset mówi, że został zabrany do raju. Często mylony jest raj z Edenem. Eden to był ogród na ziemi, w którym mieszkał Adam i Ewa. To nie jest raj. To jest Eden, to jest całkiem co innego. Raj, jak widzimy, znajduje się... Miejscu, do którego jest konieczność porwania. I to miejsce jest realne, aby zobaczyć, że to miejsce jest realne i że ono znajduje się w tym miejscu, gdzie jest Bóg, gdzie mieszka Pan Jezus i jest to przebywanie razem z Panem Jezusem, to otwórzmy Ewangelię Łukasza, 23 rozdział. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, przedstawia sytuację, w której Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Został przybity do krzyża i opisane jest w całym tym rozdziale, w jaki sposób się nad Panem Jezusem pastwiono, znęcano, aż doprowadzono do momentu, kiedy Pan Jezus Chrystus oddał Ducha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 Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Takie słowa skierował do Pana Jezusa. Dalej, 43 werset. A Jezus mu odpowiedział. Zaprawdę opowiadam Ci. Dzisiaj będziesz ze mną w raju. Jednoznacznie widzimy. Dzisiaj będziesz ze mną w raju. A było około godziny szóstej. Szósta godzina w mierze żydowskiej zaczynała się liczyć od szóstej naszej godziny rano, bo Żydzi mieli taki podział czasu, który... Zaczynał się liczyć od 6 rano do 18:00, to był dzień, a potem od 6 wieczór do 6 rano to była noc. I dlatego tutaj 44 werset mówi: A było około godziny 6:00, co powinniśmy rozumieć jako nasza 12:00 w południe. I ciemność ogarnęła całą ziemię. Aż do godziny dziewiątej, czyli według naszej rachuby do godziny piętnastej. Zatem, a było około godziny dwunastej w południe i ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny piętnastej. I zaćmiło się słońce, a zasłona świątyni rozerwała się przez środek. Więc tutaj widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus W 43 wersecie obiecał temu bandycie, temu złoczyńcy, temu mordercy raj. Na jakiej podstawie? Ten człowiek całe życie spędził na czynieniu zła. I nie mógł się poprawić, bo jego ręce i nogi w tym momencie były bardzo dobrze przybite do krzyża. Nie mógł wziąć udziału w żadnym religijnym rytuale. Nie mógł wziąć pierwszej komunii, nie mógł wziąć bierzmowania, nie mógł wziąć udziału w żadnych ludzkich, religijnych rytuałach, które czasami ludzie Biorą pod uwagę jako te, które miałyby im pomóc się dostać do nieba. Nie mógł uczynić żadnego dobrego uczynku. A mimo to jest pierwszym człowiekiem, który dostał się do raju. Więc warto, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób dostał się do raju, czyli do nieba, Jakim to sposobem ten pierwszy człowiek, który się dostał do raju, znalazł się tam? Bo skoro sam Pan Jezus obiecał mu raj, to nikt nie ma żadnej możliwości, żeby to odwołać. I widzimy, że złoczyńca zaczął fatalnie. W innych Ewangeliach jest opisane, że obaj złoczyńcy urągali Panu Jezusowi. Takie słowa, które tutaj mówią żołnierze, ratuj siebie samego, również ten złoczyńca powiedział i urągał tego typu słowami. Tu widzimy natomiast, że w pewnym momencie ten bandyta Zdał sobie oczywistą sprawę, zdał sobie sprawę z oczywistej rzeczy. Po pierwsze, czterdziesty werset, że ponosi taką samą karę. Po drugie, czterdziesty pierwszy. Dokonał rozróżnienia. Powiedział, że on jako bandyta sprawiedliwie tę karę ponosi, bo odbiera należną zapłatę za uczynki, ich uczynki. I rozróżnił siebie od Pana Jezusa, o którym to Panu Jezusie powiedział On nic złego nie zrobił. To jest właśnie sedno. Musimy zrozumieć, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. A my nie jesteśmy święci i nie jesteśmy sprawiedliwi. A do nieba nie wejdzie nic nieczystego. I jeśli sobie tutaj zdamy z tego sprawę i z tym wyznaniem przyjdziemy, przed oblicze Boże, to jest to już bardzo ważna rzecz. To jest coś, co Pismo określa jako pokuta. Mamy rozumieć, że w nas nie ma żadnej zdolności do zapracowania sobie na Bożą przychylność, na niebo. Nie mamy żadnej mocy. Następnie zwrócił się do Pana Jezusa ten bandyta. Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I to już jest koniec jego wypowiedzi do Boga. Tak samo i my mamy możliwość, żeby zawołać do Boga. Wspomnij na mnie. Ty jesteś sprawiedliwym Bogiem, Ty jesteś świętym Bogiem. Ja nie jestem święty, brakuje mi do Twojej sprawiedliwości. Bez Ciebie pójdę na wieczną zgubę. Wspomnij na mnie, Boże, ratuj mnie. Tego typu wyznanie serca, wołanie do Boga jest biletem do nieba, biletem do raju. I Pan Jezus, 43 werset, mu odpowiedział. Zaprawdę opowiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Więc widzimy, że nie nasze zabiegi, nie nasze uczynki, nie nasza ludzka sprawiedliwość, nic z tych rzeczy nie jest nas w stanie przyprowadzić do stanu, w którym zasługiwalibyśmy na niebo. Bo każdy z nas na własną drogę zboczył i każdy z nas zasłużył na wieczną zakładę, zagładę w jeziorze, ognia i siarki. I każdy z nas się tam by znalazł, jeśli nie znajdzie ratunków Panu Jezusie. A jedyna droga do skorzystania z tego, To jest właśnie osoba Pana Jezusa Chrystusa. On jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego. On złożył doskonałą ofiarę. I ta ofiara jest całkowicie wystarczająca. Nie ma żadnego grzesznika, który byłby większym grzesznikiem niż ten łotr na krzyżu tutaj. Jeżeli... Dlatego bandyty wystarczyło to, żeby zaufał Jezusowi, żeby uwierzył w Pana Jezusa, to Twoje grzechy nie są większe. Nie jesteś w stanie powiedzieć, że Ciebie Bóg nie przyjmie, jeśli przyjdziesz do Boga z wyznaniem swojej bezradności, z wyznaniem swoich grzechów. Jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa, On powiedział, nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Ty nie będziesz pierwszy, przyjdź do Pana Jezusa. On chętnie i bez wypominania cię uratuje. Przysyjmy się. Jezu nasz umiłowany Zbawicielu, dziękujemy Tobie za to, że Ty nam jeszcze raz dzisiaj przypomniałeś, że Ty właśnie jesteś tą jedyną drogą. dziękujemy Tobie za to, że Ty właśnie w tym posłuszeństwie, w tym uniżeniu przyszedłeś na tą ziemię, wypełniając wolę swojego Ojca, Ojca Wieczności. Dziękujemy Panu Jezu, Tobie za to, że Ty nam właśnie serca otworzyłeś, że mogliśmy uwierzyć właśnie w Twoje doskonałe dzieło. I że sprosił tak, wielu ludzi na tej ziemi właśnie zostaliśmy wybrani. I tak żeśmy słyszeli, że to nie jest jakaś próba, czy jakaś samochwała. To jest coś, co Ty dajesz każdemu za darmo, kto do Ciebie przychodzi. I tak dziękujemy Tobie, Pan Jezu, że Ty dajesz jeszcze te miejsca, gdzie może być Twoje Słowo ogłoszone. Ty widzisz, jak mały odzew jest też ludzi tej ziemi, ale Ty też powiedziałeś w Twoim Słowie, że wielu powołanych, a nie wielu wybranych. Jak Pan Jezu, i to jeszcze bardziej skłania nasze serca ku Tobie, że Ty właśnie nam oczy otworzyłeś. <śmiech> jeszcze prosimy Cię, abyś wielu uratował, bo Ty wtedy przyjdziesz i ten czas łaski, ten czas, gdzie jeszcze można się z Tobą pojednać, się zakończy. Ty te drzwi zamkniesz, Panie Jezu, bo Ty jesteś właśnie tymi drzwiami. Chcemy Cię prosić, aby wielu jeszcze mogło Ciebie poznać, uwierzyć i abyśmy się nie zniechęcali, by Panie dalej Właśnie Twoje słowo było gnoszone i aby dalej nasze serca były ukierunkowane, by o Tobie mówić. Daruj nam tego też na każdy dzień w naszym życiu. Dziękujemy Tobie za ten wieczór, za to spotkanie. Zaprowadź nas szczęśliwie do domu, bądź uniebiony. Amen. Amen. Amen.